Zmiana trasy miała jeszcze jedną zaletę. Mijaliśmy niewielką piekarnio-cukiernię. Czekał na mnie obiad, ale przecież mogłam przynieść Mironowi i salci coś słodkiego. Mała miała za sobą stresujący dzień, a wiedziałam już, że uwielbia rurki z kremem i eklerki. Podejrzewałam, że to zasługa Irminy, dawnej niani Mirona, która teraz pełniła funkcję gospodyni uluca. Rozpieszczała dziewczynkę, i trudno się jej dziwić, bo Salcia była słodkim dzieckiem z paskudną historią. Nie ma na świecie tylu rurek z kremem, żeby wynagrodzić jej niedawne przeżycia. Ale zawsze można próbować. W sumie zaskoczyło mnie, że Irmina nie protestowała, kiedy Miron zdecydował o przeprowadzce z małą do tornu. Owszem, jej rodzina zastępcza się nie sprawdziła. Były tam jakieś tarcia z niewielkim podpalaniem w komplecie. Ale przecież mogła zostać uluca Luca pod opieką Irminy. Tyle, że wtedy Miron nie miałby pretekstu, by wrócić do tornu. I do mnie. Więc w sumie nie drążyłam tej zagadki zbyt głęboko. Wilk wyłonił się z krzaków, bardzo z siebie zadowolony. Chciałam, żeby poczekał na mnie na ulicy, ale zaskowyczał i wepchnął się do piekarni przede mną. Prawie w tym samym momencie usłyszałam odległe wilcze wycie, więc nie naciskałam, by jednak został na chodniku. Kupiłam słodkości i z pudełkiem pod pachą oraz wilkiem u nogi ruszyłam do domu. I tylko na chwilę zamarłam, gdy poczułam, że ktoś nas obserwuje. Odwróciłam się i zlustrowałam zanurzony w ciemności skwerek, ale nie wypatrzyłam nikogo. Może przez tamto wrażenie bycia obserwowaną byłam bardziej czujna. Może w innych okolicznościach niczego bym nie zauważyła. Byliśmy już niemal na progu kamienicy, kiedy dobiegł u mnie szelest z bramy prowadzącej na podwórko. Zwykle paliła się tam lampa, oświetlając przesmyk między budynkami i stojące głębiej kontenery na śmieci, ale regularnie ktoś rozbijał lub wykręcał żarówkę. Winiłam za to bywalców szatańskiego pierwiosnka, niemal wyłącznie piekielną klientelę. Gdy kolejka do jedynej toalety w barze była za długa, goście lokalu przebiegali przez ulicę, i korzystali z naszych koszy na śmieci jak z miejskiego szaletu, a żebyśmy Leon, Miron lub ja ich nie przyłapali, usuwali źródło światła. Przez chwilę myślałam, że szelest wywołał jeden z podpitych klientów pierwiosnka, ale usłyszałam głosy. Gniewne, rozemocjonowane i znajome. Dlaczego Miron i A skłócili się w ciemności naszego podwórza? Kusiło mnie, żeby zakraść się i wrzasnąć Bó, ale coś w tonie ich głosów. W napięciu, które czułam i zagęszczeniu magii, której zapach docierał do moich nozdrzy, sprawiło, że się powstrzymałam. Pociągnęłam biarkę w stronę wejścia do kamienicy i schodów. Coś się kroiło, czułam to w kościach. Czy to as dzwonił rano do Mirona? I co ważniejsze, chodziło o sprawy rodzinne, zawodowe czy polityczne? Przełknęłam głośno ślinę, wspinając się po schodach, bo każda z tych rzeczy mogła prowadzić do tego samego. Że znów zniknie na kilka miesięcy. Jemu tam w piekle czas płynął raczej wartko. Mnie, bez niego, dłużył się w nieskończoność. I raczej nie zostawi salci pod moją opieką, więc znów będę sama, a przecież dopiero co wrócił. Ściskało mnie w gardle i byłam bliska płaczu. Może dlatego nie pytałam, choć czułam, że coś się dzieje. Bo, gdybym zapytała wprost, odpowiedziałby i wtedy nie byłoby już przeczucia. Byłaby pewność. Bierkę złapał zębami ręka w mojej kurtki i pociągnął, próbując zwrócić moją uwagę. Patrzył wielkimi, niespokojnymi oczyskami. Wszystko dobrze, wilku. Na tyle, na ile może być. Nic co dobre. Nie trwa wiecznie, prawda? Powiedziała mi się, nosem. Strącił mnie łbem w rękę, więc odruchowo pogłaskałam go między uszami. Pewnie umierasz z głodu po całym dniu łażenia o suchym pysku. Coś znajdziemy. Zapewniłam, pokonując ostatnie stopnie. Mieszkanie pachniało sosem pomidorowym i zapiekanym serem. Razanie nie wypadła z menu tylko dlatego, że wczoraj Biarkę zjadł zapasy. Dora, zobacz, co mam! Zawołała podekscytowana salcia ledwie trzasnęłam drzwiami. Podskakiwała w korytarzu jak źrebak, wymachując krawatem w niebiesko-złote paseczki. Nie wiedziałam, że w szkole są mundurki, powiedziałam zaskoczona. Nie ma, tylko na akademię i ważne okazje, ale jest śliczny, prawda? Wyjątkowo urodziwy krawat, przyznałam. Przez następny kwadrans opowiadała mi o szkole, o nisimie, o klasach, o dwójce nauczycieli, których dziś poznała i Joshui, który oprowadzał ją po budynku. Na razie jej kontakty z innymi uczniami były mocno ograniczone. Nisim chciał mieć pewność, że zanim zacznie się integrować z grupą, będzie mieć pełną kontrolę nad ogniem. Trudno mu się dziwić. Odpowiadał za bezpieczeństwo wszystkich dzieciaków. Słuchałam, ale też nasłuchiwałam. Wyczekiwałam kroków na schodach. Gdy w końcu Miron wrócił i zobaczył mnie w kuchni, uśmiechnął się lekko, ale w oczach mignął mu ogień. Wyniosłem śmieci. Przy wilku lepiej nie zostawiać w mieszkaniu pojemników po mięsie. Powiedział. Przytaknęłam, bo co innego miałam zrobić? Wprost powiedzieć mu, że widziałam i słyszałam, jak robił na podwórku coś więcej niż wynoszenie worka z odpadkami. Zjedliśmy kolację. Potem deser, który ucieszył Salcie tak bardzo, że obiecałam sobie częściej zaglądać do piekarni. Biarkę pożarł swoją porcję, Miron kupił zapas dobrej jakościowo karmy, a ja przypomniałam naszemu gościowi, że jeśli wolałby nie to parę dresów czeka na niego w łazience. Oczywiście nie skorzystał, za to usiadł tak blisko krzesła, że mógł oprzeć łeb na moim kolanie. Jakby wyczuwał mój niepokój równie mocno, jak wyłapywał niespokojny sny Salci. Pogładziłam go po kudłatym uchu. Dobrze, że tu jesteś. I że jesteś bezpieczny. Nikomu nie pozwolę cię skrzywdzić, wyszeptałam. Spojrzał na mnie z uwagą. Nie wiedziałam jeszcze, że będę musiała dowieść swoich słów przed upływem godziny i że stanę między biarkę, a najgroźniejszym wilkiem w Europie. Rozdział siedemnasty. Nie tego się spodziewał, szukając u niej schronienia. Ale wiedział już, że dobrze wybrał. Wyłapywał jej emocje i smakował je, poznając ją coraz lepiej. Była łatwiejsza do czytania niż większość ludzi, bo nie udawała i nie stawiała wokół siebie muru. Martwiła się. Cały czas. O starą kobietę, której nigdy nie spotkała. O dziecko, którego sny przesycał ogień i strach. O diabła, który pachniał tajemnicą i trzymał emocje na wodzy. Biarkę miał ochotę podkraść się i ugryźć go w rękę tylko po to, by przebić tę fasadę albo przynajmniej na niego powarczyć. Bo jak mógł nie zauważać zmarszczki zmartwienia między jej brwiami? Tego, jak za nim wodziła wzrokiem, jak zmieniał się jej zapach, gdy stawała się smutna. Leżąc na kuchennej podłodze, wdychając aromat zapiekanego sera i pomidorów, przez chwilę miał ochotę się zmienić. Choćby na chwilę. Od tak dawna nie jadł jako człowiek. Ponad tydzień. W czasie niewoli nie karmili go wcale, licząc, że głód go osłabi i przyspieszy moment, w którym się złamie, Ale stłumił pokusę. To, co początkowo było tylko sposobem, by zyskać na czasie, sprawdzić z kim ma do czynienia, zanim wyjawi jej prawdę, teraz stało się przejawem rozsądku. Śledził ich obcy wilk. Biarkę poczuł jego obecność przed domem zaginionej kobiety i później, kiedy wracali spod kamienicy wampira, tropił ich, droczył się z nimi. Jeszcze nie groził, ale była to kwestia czasu. Biarkę nie wiedział, kim jest obcy. Nie pachniał lokalnym stadem, nie pachniał stadem strój przymierza. Ale kiedy spotkali się przed domem zaginionej, poczuł jego moc, intensywną, niemal przytłaczającą. Musiał być alfą. Pytanie tylko, skąd? Nie znał odpowiedzi, ale był pewien dwóch rzeczy. Jeśli tamten zaatakuje Dorę, pazury i zęby będą skuteczniejsze niż miękka ludzka skóra. Nie miał złudzeń, nie wygra z nim. Ale może zdoła go spowolnić na tyle, by Dora zdążyła strzelić. Była jeszcze dziewczynka. To, co wydarzyło się poprzedniej nocy, mocno nim wstrząsnęło. Nadal nie rozumiał, jak do tego doszło. Jakim cudem wciągnęła go do swoich snów, ale był tam. Czuł zimno i bał się gęstniejącej ciemności. Nie wiedział, co tam się czaiło, ale dziecko wiedziało. I było przerażone. Zwykle dziewczynka mierzyła się z tym sama, ale... Tej nocy siedzieli razem przy maleńkim płomieniu, który wyczarowała na swojej dłoni. Pozwoliła się objąć, podzielić ciepłem. A gdy sen zaczynał się przecierać i mieli się już obudzić, spojrzała na niego płonącymi oczami i zapytała. Jak masz na imię? Seweryn. Odpowiedział znów zaskoczony, że choć są w jej śnie, nie jest tylko biernym obserwatorem. Ładnie. Wrócisz jeszcze? Jutro też tu będziesz? Zadrżała, a płomień na jej dłoni podskoczył nerwowo. Jeśli tylko chcesz, będę. Uśmiechnęła się łagodnie. Z tobą nie będzie tak strasznie, powiedziała. Co jest takie straszne? Ciemność czy to, co w niej siedzi? Zapytał. To też, ale gorzej jak mnie wciąga do zamku. Kto? Wzruszyła ramionami. Nie wiem, ale... Zawsze prędzej czy później ląduje w zamku, a tam jest dużo strasznych rzeczy i trudno znaleźć wyjście. Jak w labiryncie. Pójdę tam z tobą, jeśli się zgodzisz, zaproponował. Chciałabym, przyznała. Zawsze jestem tu sama. Musiał zasnąć obok niej jako wilk, żeby być chłopcem w jej snach. Nie wiedział, dlaczego tak to działa. To nie było pierwsze dziecko, któremu próbował pomóc, ale nigdy wcześniej nie wchodził w cudze sny. Coś w salci uruchamiało w nim część jego magii, której dotąd nie znał. Postanowił zaufać intuicji. Jego mama zawsze powtarzała, że serce poprowadzi go tam, gdzie będzie potrzebne. Może to wszystko stało się po to, by odnalazł drogę do snów dziewczynki grającej z ogniem. Jego mama była wyjątkowa. Miała dar. Potrafiła leczyć ciało i ducha. Coś po niej odziedziczył, choć jego magia działała inaczej. Nie potrafił uzdrowić ciała. Próbował z całych sił, gdy mamę trawiła choroba, ale znalazł sposób, by pomagać innym. Potrafił ukoić ich ból, sprowadzić spokój, uleczyć rany w duszy, które zostawiły strach i choroba. Tej nocy dziewczynka o płonących oczach pokazała mu nową stronę jego daru i miał nadzieję, że uda mu się pomóc jej przezwyciężyć ciemność oraz wszystko, co się w niej czai. Żadne dziecko nie powinno drżeć ze strachu we własnych snach. Dora Wilk wzięła go pod opiekę. Miał u niej dług. A że czasu nie zostało mu zbyt wiele, nie zamierzał odkładać spłaty na później. Rozdział osiemnasty Moje osłony przy wejściu do kamienicy zawibrowały, gdy ktoś przekroczył próg. Zareagowałam instynktownie, zerwałam się z kanapy i pobiegłam po broń. Z glokiem w prawej dłoni i mieczem w lewej stałam w progu, gotowa dać odpór tym, którzy przyszli po biarkę. To była moja pierwsza myśl, gdy tylko rozpoznałam sygnaturę magiczną intruza, wilk. Bez dwóch zdań. Ale nie Borys, ani nikt z jego stada. Działałam na autopilocie. Nawet nie pomyślałam, że mogłabym wystraszyć Salcie. Miron i nasza podopieczna nie zareagowali, nawet nie wstali z kanapy. Zakopani pod kocami oglądali serial przyrodniczy i tylko zerkali na mnie z lekkim zdziwieniem. Nie wyczuwali wibrowania barier. To nie ich magia chroniła nasze mieszkanie i całą kamienicę. Zostańcie w środku, powiedziałam wychodząc na klatkę z powitą ciemnością. Intrus na dole nie pstryknął włącznika, ja też nie zamierzałam tego robić. Jeszcze chodziłam po tych schodach kilka razy dziennie od lat. Znałam każdy stopień, każdą skrzypiącą klepkę i chybotliwą tralkę poręczy. On nie. I jeśli zajdzie potrzeba, zamierzałam to wykorzystać. Biarkę nie posłuchał i przecisnął się za mną, zanim zdążyłam zamknąć drzwi. Zostań, powiedziałam z naciskiem, sięgając po magię stada. Pisnął, ale cofnął się za próg. Wiedziałam, że nie odejdzie dalej. Z nosem przy drzwiach będzie czekał, aż nacisk rozkazu Alfy osłabnie. Boso w szarych dresach i oversize'owej bluzie schodziłam w dół, ostrożnie stawiając stopy. Chciałam go zaskoczyć, a przy okazji odciągnąć dalej od mieszkania. Słyszałam kroki, powolne, stawiane z wyrachowanym spokojem. Uniosłam broń i trzymając ją w bezpiecznej pozycji, skradałam się w stronę intruza. Piętro niżej, korzystając z przewagi, jaką dawała mi różnica wysokości, zawołałam – Stój! Ani kroku dalej! – i zapaliłam światło. Nie wiem, które z nas było bardziej zaskoczone. To ty, ty byłeś tym kurewsko wielkim wilkiem, który dziś ze mną pogrywał – Wyrzuciłam z siebie, wciąż celując mu w pierś. Stał na szeroko rozstawionych nogach. Ramiona skrzyżował na umięśnionej klatce piersiowej. Cały w czerni zamachowców, z oczami rozjażonymi magią zmiennych. Możesz opuścić tę pukawkę. Nie słyszałaś, że nie celuję się w kogoś, kogo nie chcesz zastrzelić? Powiedział spokojnie. Nie opuściłam broni. Jeszcze nie wiem, jakie mam wobec ciebie plany. Zakradasz się po nocy do mojego domu. Przecież nie pierwszy raz, odparł z szermowskim uśmiechem. Wtedy stawką był za was kabanosów z mojej lodówki, teraz stawka jest wyższa. Powiedziałam twardo, zaskoczyłam go. Widziałam, jak coś przelicza w głowie, kalkuluje. Zastanawia się, czy więcej ugra na miodek czy na ocet. Chciałem porozmawiać, powiedział w końcu, opuszczając ramiona z udawanym luzem. Zapewne, ale zanim zdecyduję, czy strzelać czy nie. Przyszedłeś po mojego wilka? Zapytałam twardo. Zmrużył oczy. Czy jesteś tu z powodu biarkę? Naciskałam. Przymknął powieki i westchnął ciężko. Mm, nie przyjechałem tu z powodu biarkę. Odparł. I nic mu z twojej strony nie zagraża. Zagrażam tylko niegrzecznym wilkom. Czy twój był ostatnio niegrzeczny? Rzucił z miną niewiniątka. Miałam ochotę postrzelić go dla zasady. Tylko po to, żeby wyciągnąć z niego prostą odpowiedź, bo gadał jak elf prawnik. Johan, do kurwy nędzy, ma mam miękki spust, więc mnie nie prowokuj, warknęłam. Biarka jest pod moją opieką, całkowitą. Żeby się do niego dostać, musiałbyś przejść po moim trupie. Uniósł brew, jakby to rozważał. Palec zadrżał mi na spuście. Przesunęłam lekko opuszkę, żeby nerwy nie podjęły decyzji za mnie. Oczywiście że dałbyś radę przejść po moim trupie. Dodałam, odczytując jego minę. Ale znasz pionki na szachownicy na tyle dobrze, by wiedzieć, że nie wyjdzie ci to na zdrowie. Nawet jeśli dałbyś radę Olafowi czy Borysowi, moja babka byłaby wściekła, a z nią nawet ty nie chcesz zadzierać. Czy Fao tiar na wie, ukrywasz tu wilka? Zapytał niewinnie. Fanny, jak lubię ją nazywać, jest wielką orędowniczką tego... Żebym brała odpowiedzialność za moje wilki i moje stado. Jeśli powiem jej, że musiałam ci spuścić łomot, ponieważ krzywo spojrzałeś na jednego z moich podopiecznych, westchnie, bo poszukiwania twojego następcy będą uciążliwe. Ale jednocześnie postawi mi lody, bo właśnie tak bezwzględna jej zdaniem powinnam być. Johan zaczął rechotać, aż oparł dłonie na kolanach, wstrząsany atakiem śmiechu. Cierpliwie czekałam, aż mu przejdzie. W końcu otarł oczy i stwierdził... – Dokładnie tak by zareagowała, prawda? Jedną ręką wciskałaby ci słodycze, a drugą, tą twardszą, łoiłaby tyłki członkom dłoni, by jak najszybciej przedstawili jej kandydata na nową pięść. – I pewnie zagroziłaby, że jeśli się nie uwiną do środy, to fucha jest twoja, czy chcesz, czy nie? – Nie chcę – odpowiedziałam twardo. – Ale nie mogłam wykluczyć, że babcia by się uparła – Miała swoją wizję, w której dochrapuje się co najmniej pozycji wilczej cesarzowej. Ja, w najlepszym razie, planowałam co zjem na obiad. Ona natomiast planowała kampanie polityczne i siłowe, które miałyby mnie posadzić na jakimś cholernym tronie. Tronie, który jeszcze nie istniał. Ale jeśli odpowiednio posteruje siłami wilczej polityki w Europie, to kto wie? Nie mogła nic na to poradzić. Była pradawną boginią, a ambicje wyssała z mlekiem matki. A ja byłam jej pierwszą potomkinią płci żeńskiej od wielu, wielu pokoleń. Ponosił ją entuzjazm. Zwykle była naprawdę świetna. Szczerzej kochałam i dobrze się razem bawiłyśmy. Jednak czasami odpalał jej się tryb bogini i wtedy szalone pomysły wypływały na powierzchnię. Okropnie to zabrzmi, ale często cieszyłam się, że ona i Badb wywołują jakieś wojenki z dala ode mnie. Bo wtedy przynajmniej nie wkładała całej energii w realizację swojej fantazji. Na szczęście nie zawsze miała nastrój na podboje. Czasami była po prostu prababcią. <śmiech> Nieco stukniętą, ale kochaną. Johan uniósł ręce i oznajmił uroczyście. Nie przyszedłem po twojego wilka. On jest w mieście od wczoraj, a ja kręcę się tu już od kilku dni. Mam problem i chyba mogłabyś mi pomóc. Jako namiestniczka, wiedźma czy wnuczka fani. Upewniłam się. Jako namiestniczka, która zna lokalnych stróżów i okoliczny rewir. Choć nie zrozumem mnie źle, twój wilk po tym numerze zbieganiem w wilczej formie po autostradzie zasłużył na porządne lanie. Zdjęcia trafiły do portali informacyjnych z nagłówkami o przeroście populacji wilków w okolicy i podejrzeniu wścieklizny. Bo skoro podchodzi tak blisko ludzkich osad, wiesz kto korzysta na takiej głupocie myśliwi? a tracą wilki, które nie potrafią się zmienić w ludzi, by przeczekać na gonkę. Nie miał wyboru, uwierz mi. Powiedziałam tylko obiecując sobie, że wieczorem przeszukam sieć w poszukiwaniu tych zdjęć. Każdemu zdarza się czasem zrobić coś głupiego bez złych intencji, dodał pojednawczo. Mogłeś zadzwonić. Zapowiedzieć się jak normalny znajomy, a nie włamywać po nocy. Mogłem, przyznał. Czasami zapominam, że świat nie zawsze jest moją ostrygą. Opuściłam broń. Nie można strzelać do gościa, który cytuje klasykę kina. Daj mi chwilę, ubiorę się, założę buty i wyskoczymy do szatańskiego pierwiosnka. Opowiesz mi wszystko przy piwie, zaproponowałam. Nie wpuścisz mnie do mieszkania? spytał zaskoczony. Nie od razu. Mam tam młodocianą, straumatyzowaną piromankę, a nasza rozmowa może być gwałtowna. Nie chcę ryzykować, że cię usmaży na skwarek, bo podniosłeś na mnie głos. Parsknął. Zapomniałem już, przyznał. O czym? Że z tobą nic nie jest proste, ale też nic nie jest trudne. Zasalutowałam lufą i wdrapałam się po schodach do mieszkania. Biarkę drżał z frustracji, próbując przełamać bezpośredni zakaz. Słyszałeś, kto tam jest? Zapytałam, bo stał blisko drzwi, a jego wilcze zmysły były wyostrzone. Pokręcił łbem. Nieważne, zajmę się tym. A ty zostaniesz w domu. Będziesz super grzeczny i popilnujesz Salci, zrozumiano? Żadnych koszmarów, żadnego ognia. Mogę na tobie polegać? Bez wahania przytaknął. Wszystko będzie dobrze, Wiarkę. Poklepałam go po łbie i lekko popchnęłam w stronę kanapy, gdzie Salcia i Miron oglądali, jak kolonie pszczół wykopują trudnie z uli przed zimą. Miron obejrzał się, słysząc moje kroki i posłał mi uśmiech. Żadnych ran, żadnej krwi. Jestem z ciebie dumny, rzucił. Skinęłam głową rozbawiona. Kiedyś pewnie wkroczyłby do akcji, jak mroczny wysłannik piekieł, gotów ratować kruchą ludzką narzeczoną. Ale zdążył się już nauczyć, że jestem raczej jak kauczukowa piłeczka niż szkło. Nawet jeśli upadnę, odbije się i wrócę do walki. Poza tym mojej reputacji nie służyłby partner, który myśli, że musi za mnie staczać moje własne bitwy. Wilk wdrapał się na kanapę i położył łeb na kolanie dziewczynki. Zerkał na mnie jasnymi ślepiami, bez cienia sprzeciwu. Salcia odruchowo głaskała go po głowie, mamrocząc pod nosem. Dobry wilk, miły wilk, kudłaty wilk. Może i Johanna dałoby się ugłaskać w podobny sposób? Obyłoby się wówczas bez wyciągania broni palnej. Poszłam do sypialni przebrać się z dresów w coś bardziej namiestnikowskiego. Przypiłam do boku w kaburę z glokiem i pochwę z mieczem. Odkąd mieszkała z nami Salcia, starałam się nie obnosić z bronią, ale wciąż nie wiedziałam, w co wpakował się Johan, że przychodzi prosić mnie o pomoc. Sznurowałam glany, kiedy Miron wyślizgnął się spod koca i nonszalancko oparł o drzwi wejściowe. Powiesz mi, co się właściwie dzieje? Zapytał. Co masz na myśli? Spojrzał wymownie na broń. Na dżinsy ze wzmocnieniami na kolanach i biodrach, które zakładałam, gdy spodziewałam się awantury oraz skórzaną kurtkę od Olafa. Była za lekka na koniec listopada, ale miała kewlarowe wstawki w najbardziej wrażliwych na postrzał miejscach. Johan wpadł, potrzebuje pomocy. Chodzi o biarkę? Twierdzi, że nie. Wierzysz mu, uniosłam brew. Nie wiem, czy komukolwiek mogę wierzyć w stu procentach wszyscy mamy swoje sekrety które prędzej czy później ugryzą nas w dupę. Powiedziałam wymownie i spojrzałam mu w oczy. Zmrużył swoje, jakby zastanawiał się, jak dobrze jestem poinformowana. Znałam go na tyle, by wiedzieć, że przeanalizuje temat i pewnie wkrótce puści farbę. A jeśli nie, znajdę asa i wycisnę z niego prawdę. Najpierw jednak musiałam się dowiedzieć, czego szuka w moim mieście egzekutor dłoni, organizacji kontrolującej wszystkie wilcze stada w Europie. Cofnęłam się do kuchni i zajrzałam do lodówki w poszukiwaniu kabanosów. Na szczęście były. Złapałam paczkę i ruszyłam na spotkanie z Johanem. Rozdział dziewiętnasty W szetańskim pierwiosnku panowała niemal zupełna cisza. Wciąż było zbyt wcześnie na paradę nocnych marków. Leon wyciągał pokale ze zmywarki, polerował je białą ściereczką i odstawiał na półkę nad barem. Kiedy weszłam, uśmiechnął się szeroko. Ale zaraz, zaraz potem jego spojrzenie padło na moje ciuchy i broń. Rozumiem, że urlop po latarniku dobiega końca. Zapytał tylko i nadstawił policzek do powitalnego całusa. Nic nie trwa wiecznie. <złasz> Zwłaszcza miłe rzeczy. Odpowiedziałam, nachylając się nad barem. Od razu widać, że nie znasz zgagi po piekielnych ogniach i niech tak zostanie co podać? Rzucił, zerkając przez moje ramię na Johana. Uniósł brew, ale nie skomentował. Mógł udawać marudnego barmana z małego baru w Tornie. Był jednak piekielnym generałem z reputacją rodem z koszmarów. Może i przeszedł na emeryturę, ale nie dalej jak kilka lat temu, gdy w piekle rozgorzała rewolucja. Włożył starą zbroję i przewodził oddziałom w krwawej bitwie z demonami wspieranymi przez antycznego smoka. Przez lata nie zdawałam sobie sprawy z opinii, jaką się cieszy. Był po prostu przyjacielem. Czartem, który roztoczył opiekę nad nastolatką zbyt naiwną, by wiedzieć, że nie powinna pałętać się po barach dla piekielników. Z czasem okazało się, że właściwie mnie zaadoptował. Piekło wiedziało to na długo przede mną. Że traktował mnie jak córkę i że jestem pod jego opieką. Nie dyskutowałam z tym. Sama też traktowałam go jak najbliższą rodzinę. Jednego ojca, jakiego miałam, odkąd odcięłam się od moich w pełni ludzkich krewnych. To, że Johan pod czujnym spojrzeniem Leona odstawiał najgrzeczniejszą wersję siebie, dowodziło, że jest dobrze poinformowany, choć w tor nie bywał tylko przelotnie. Leon parsknął krótko. Nie kupił tej pozy ani na sekundę. Dwa ciemne, masz coś do jedzenia? zapytałam. Jakbym kiedyś nie miał, burknął. Sam wybierz, byle bez tych ostrych papryczek, którymi próbowałeś mnie zabić latem, poprosiłam. Leon tylko się uśmiechnął i sięgnął po pokal. Zajęłam stolik w rogu, zaraz obok szafy grającej. Z widokiem na drzwi. Odruch. Johann nie skomentował, ale przesunął krzesło tak, by nie siedzieć tyłem ani do wejścia, ani do sali. Po chwili Leon postawił przed nami dwa kufle ciemnego piwa z idealną pianką. Wysoką na dwa palce i gęstą tak, że można było ją kroić. Stary druh Leona, również na piekielnej emeryturze, założył kilka miesięcy temu browar rzemieślniczy. Odkąd jego wyroby trafiły do menu, ludzkie marki nie miały już brania. Nikt nie komentował zbiegu okoliczności, jakim było to, że kolejny znajomy Leona ze starej roboty osiedlił się w okolicy. Sair we włoskich grzeszkach karmił tak dobrze, że nikt mu w CV nie zaglądał. I może właśnie tak piekło ostatecznie podbije serce Tornu. Przez żołądek. Wyciągnęłam z kieszeni paczkę kabanosów i położyłam na stole przed Johanem. W imię starych, dobrych czasów, powiedziałam. Uśmiechnął się i rozerwał paczkę. <śmiech> Nawet nie wiesz, jak miło, że nie trzeba ich oskurować przed jedzeniem. Mruknął i wypchnął do ust dwa naraz. Długo biegałeś na czterech łapach? W ostatnim miesiącu częściej niż na dwóch, przyznał, przeżuwając. Co cię sprowadza do miasta? To skomplikowane. Westchnął i upił łyk piwa, jakby to była jedna z tych historii, których nie da się opowiedzieć na trzeźwo. Przyznam, że po trosze ściągnął mnie tu twój wilk. Rzuciłam mu twarde spojrzenie, aż uniósł rękę z kabanosem w obronnym geście. Spokojnie, tylko dlatego, że szukałem czegoś innego i po pierwszym raporcie pomyślałem, że to może być on. Ale już wiem, że nie ma nic wspólnego z moim celem, zapewnił. Dobre i to, przyznałam. A czego konkretnie szukasz? To skomplikowane. Tropie wilka, ale nic się nie zgadza. I zaczynam wątpić, czy to w ogóle wilk. Sporo bestii i demonów można pomylić z wilkami, zauważyłam. Wymierzył we mnie kabanosem, jak batutą. E? Dokładnie. A w tym stworzeniu, czymkolwiek jest, coś mi nie pasuje. Nie zachowuje się, jak powinno. Nie trzyma się terytorium, ale też nie działa jak typowy samotnik. I nawet na dobrze strzeżonych terenach miejscowe wilki zdają się go nie zauważać. Jak szybko twój biały podopieczny wpadł w oko Borysowi? Mnie też wyczuli po kilkunastu godzinach, choć byłem ostrożny. A masz pewność, że to coś jest jeszcze w okolicy? Zapytałam. Szczerze? Nazwij to przeczuciem. Tropie go od Halloween, od świnoujścia przez trójmiasto, jak po sznurku. Myślę, że jeśli jeszcze tu nie dotarł, to dotrze wkrótce. Krąży, jakby czegoś szukał. Po której stronie bramy? Johan sapnął, jakbym mu posypała świeże rany solą. A oh, to jest najbardziej wkurwiające po obu, a monitoring w okolicach bram nie zarejestrował niczego podejrzanego. Może to jednak zmienny i przechodził w ludzkiej formie. Wzruszył ramionami. Nie wiem. Ludzie widują go w lasach, czasem na obrzeżach osad, ale nawet co do wyglądu nie mogą się zgodzić. Jedni twierdzą, że był biały, inni, że czarny jak dym. Jedno się zgadza rozmiar. Ponoć jest ogromny. Kawał bydlaka z oczami płonącymi czerwienią. Nikt nie cyknął fotki? Daj spokój, ludzie byli tak przerażeni, że od razu brali nogi za pas. Jest tak agresywny, jakby bronił terytorium, co nie ma sensu, skoro cały czas się przemieszcza. Ktoś zginął? Nie, chyba, że policzysz zaginione owce, koze i dwa cielaki. Zaginione, nie zagryzione? Przytaknął i ugryzł kolejnego kabanosa. <śmiech> od razu zauważyłaś. Hmm? Też mnie to zdziwiło. Wilk zagryza, wyżera miękkie, reszty zostawia, a to coś włamuje się do zagrody. Wyłuskuje zwierzę i znika z nim w lesie. Dwa dni później wraca do tej samej osady, porywa kolejną owcę i znika, nie zwracając na siebie uwagi gospodarza z flintą. Inteligentna bestia, przyznałam. Aż za bardzo do tego psy tak się boją, że nie chcą podjąć tropu. Są przerażone, ogon pod siebie i pisk więc ludzie zadzwonili do lokalnego stada. Wilki zgłosiły sprawę dłoni, a ci wysłali ciebie na łowy. Skrzywił się. Krótsza ścieżka, ktoś miał mój numer, stara historia. Zadzwonił, powiedział, że dziwny wilk grasuje w okolicy, że włamał mu się do zagrody. I pojechałeś sprawdzić temat. Przytaknął. Zamek w zagrodzie był wyłamany. Owca zniknęła. A przy okazji przepadło parę innych rzeczy. Koce, stare gumofilce, metalowe wiadro, nic cennego. Po buty zakradł się już do sieni. Nikt nie słyszał, ani stary, ani dzieciak, który z nim mieszka. Zwierzęta nie narobiły hałasu, pies nie zaszczekał. A intruz po prostu nacisnął klamkę i wszedł. No dobra, to już było dziwne. To jedyna kradzież czegoś poza żywym inwentarzem? Zapytałam. Gdzie tam? Mam kilka innych zgłoszeń. Rzeczy znikają bez ładu i składu i znów nic cennego. A może to ty nie rozumiesz wzorca, zauważyłam. Możliwe, przyznał. Tropiłem go jak zwykłego wilka, ale przysięgam, ślady urywają się po kilkunastu metrach, jakby zaczął latać. Albo używał magii, by zatrzeć trop. Też o tym pomyślałem, ale nie wyczuwam nic znajomego, nawet echa zaklęć. Jesteś w Tornie, więc to on się tu zwabił? Na to wygląda, przyznał. Jest wystarczająco sprytny. Żeby wejść do domu niezauważony. Ludzie go widują, ale tylko z daleka. Mam parę zgłoszeń na policję. Wielki wilk kręcący się w lesie. A potem pojawił się twój biały podopieczny, więc strop zaprowadził mnie prosto pod twoje drzwi. Mój wilk jest nieduży i wychudzony, zauważyłam. Wilki mogą świadkom rosnąć w oczach, mruknął. Bielka nie jest twoim straszakiem. Nie ręczę za te, które go ścigały i dotarły za nim do tornu, ale nic nie wskazuje na to, by w ostatnim czasie opuszczały terytorium Trójprzymierza. Borys je widział. Mogę go zapytać, jak duże były i czy miały ślepia płonące czerwienią. Johan westchnął. Ech, patrzyłem, jak ścierają się z wilkami Borysa pod twoim domem. Duże skurczone.